Witam serdecznie naszych gości z bliska i z daleka, z różnych stron. Dzisiaj do nas zawitali goście. Także cieszymy się, że jesteście z nami. Bracia Starnowskich Górów służą nam Słowem Bożym. Także otwórzmy nasze serca na to wszystko, co Pan Bóg dzisiaj dla nas w swojej łasce przygotował. Rozpoczniemy czytając fragment Psalmu 36. Jeśli macie Słowo Boże, otwórzcie proszę, psalm 36, przeczytamy wiersze od 5 do 10. Wiele psalmów pomaga nam modlić się do Boga. Ich słowa pobudzają nasze serca do skoncentrowania się na wielkości naszego Boga, na Jego wspaniałości, na Jego niezrównanym majestacie. I to jest jeden z takich psalmów, który myślę, czytając z takim modlitewnym sercem, pomaga nam uniżyć się przed Bogiem i wywyższyć naszego dobrego Boga. Psalm 36, od 5 do 10 wiersza. Jahwe, Twoje miłosierdzie sięga niebios, Twoja wierność aż do obłoków, Twoja sprawiedliwość... Jak najwyższe góry, Twoje wyroki jak ogromna głębia. Ty, Jachwe, zachowujesz przy życiu ludzi i zwierzęta. Jak cenne jest Twoje miłosierdzie, Boże. Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu Twoich skrzydeł. Nasycą się obfitością Twojego domu. Napoisz ich strumieniem Twoich rozkoszy. U Ciebie bowiem jest źródło życia. W Twojej światłości ujrzymy światłość. Roztocz Twoje miłosierdzie nad tymi, którzy Cię znają, a Twoją sprawiedliwość nad ludźmi prawego serca. Zobaczcie, jak wiele cech, Bożego charakteru jest wywyższonych w tym psalmie. Psalmista rozmyśla o tym, jaki jest Bóg. Mówi o Jego miłosierdziu. Miłosierdzie jest stosunkiem Boga do naszych upadków, naszych grzechów. Miłosierdzie Boże pozwala nam zbliżyć się do Niego, mimo, że nie jesteśmy tego godni. Mimo, że Przychodzimy w stanie, który, gdyby nie Jego miłosierdzie, uniemożliwiałby nam relację z Bogiem. Ale miłosierdzie Boże mówi o Jego przebaczeniu, mówi o Jego gotowości, by wybaczyć nam nasze winy, by oczyścić nas z naszych grzechów. Psalmista mówi o wierności Boga, jakże to cenna cecha Boga. Wyobraźcie sobie takiego Boga, który jednego dnia coś mówi, a drugiego jednak dochodzi do wniosku, że nie, to nie tak, zapędziłem się i wycofuję się z tego, co powiedział. Wyobraźcie sobie takiego Boga, który nie wiadomo, w jakim dzisiaj jest nastroju. Wyobraźcie sobie Boga, na którego słowie nie można polegać, nie można się oprzeć. Który mówi tak jak człowiek, który czasami ma dobre intencje i mówi... Będę o tej godzinie, zrobię to, ale później zapomina Albo coś mu wypadnie i nie jest w stanie tego zrobić Ale nie tak jest z naszym Bogiem Kiedy Bóg coś obiecuje, to dochowuje obietnicy Kiedy grozi, również jest wierny temu, co powiedział Zarówno Jego dobre obietnice, jak i Jego groźby są pewne Całe Jego Słowo jest wiarygodne, dlatego że Bóg jest wiarygodny. On jest wierny. Psalmista wywyższa Bożą sprawiedliwość. Pomyślmy, jak dobrze mieć sprawiedliwego Boga. Dzisiaj słyszymy o tych ludziach, którzy zostali skazani na 20 lat więzienia, i po 20 latach odkrywają się nowe fakty, albo tak naprawdę. Ktoś kiedyś nie zadał sobie trudu, żeby zbadać wszystkie fakty, i okazuje się, że niewinny człowiek siedział 20 lat w więzieniu. Ileż takich sytuacji na Ziemi, gdzie niesprawiedliwi sędziowie, albo lekkomyślni sędziowie, albo tacy sędziowie, którzy oczekiwali jakiejś łapówki, jakiejś korzyści, albo ktoś inny dał im łapówkę. I wydali niesprawiedliwe, niesłuszne wyroki. Wyobraźcie sobie takiego Boga, przekupnego, Boga lekkomyślnego w jego decyzjach. Jak wyglądałby ten świat, jak wyglądałoby nasze życie, jaką mielibyśmy przed sobą przyszłość, gdybyśmy z takim Bogiem mieli do czynienia. Ale my mamy do czynienia ze sprawiedliwym Bogiem. Są rzeczy na tym świecie, gdzie my mówimy. Coś jest nie tak z Bogiem, coś jest nie tak z Bożą Sprawiedliwością. Wielu ludzi, patrząc na zło, patrząc na niesprawiedliwość, patrząc na krzywdę, patrząc na cierpienie, poddaje w wątpliwość, że Bóg jest sprawiedliwy. Mówią: Jeśli Bóg jest dobry i miłosierny, dlaczego dopuszcza do takiego zła, do takiej niesprawiedliwości, do takiej krzywdy? Rzeczywiście, Pismo Święte mówi nam, że jego wyroki są. Głębokie, jak tutaj czytamy w tym psalmie, niezmiernie głębokie. Przyjdzie dzień, że czytamy wszystkie usta będą zamknięte i wszyscy uznają, że Bóg jest sprawiedliwy we wszystkich swoich wyrokach. Dzisiaj ludzie mogą w to wątpić, dzisiaj ludzie mogą się z tym zmagać, nawet wierzący ludzie czasami mogą mieć problemy z akceptowaniem. Pewnych Bożych decyzji, dlatego, że są zbyt głębokie dla nas, by w nie wejrzeć. Ale serce wiary ufa Bożym wyrokom ufa Jego doskonałej sprawiedliwości. Dawid, który jest autorem tego psalmu, miał w swoim życiu wiele sytuacji, które z ludzkiego punktu widzenia były niesprawiedliwe. Nie zawinił. A był prześladowany przez swojego króla, któremu wiernie służył przez lata. A jednak zobaczcie, w jego sercu budzi się taka pieśń. Na jego ustach są takie słowa o sprawiedliwych Bożych wyrokach. O tym, że kiedy Bóg wydaje sąd, można odpocząć, można zaufać, że jest to sprawiedliwy sąd. I bracia i siostry, w obliczu tych wszystkich sytuacji, na które nie mamy odpowiedzi, możemy znaleźć ukojenie naszych serc w pewności, że nasz Bóg wszystko sprawiedliwie rozsądzi, że przyjdzie ten wielki dzień, kiedy czytamy, Bóg każdemu sprawiedliwie odda według Jego czynów. Bóg nawet osądzi ukryte tajniki ludzkich serc. Nie tylko ich czyny, ale motywy, które stały za ich czynami, powody, dla których ludzie zrobili to czy tamto. I Bóg wzywa nas, byśmy żyli w ufności, w oczekiwaniu na objawienie się Bożej Sprawiedliwości. I dzisiaj również wiemy, że Bóg rządzi tym światem. I dzisiaj również Bóg włada nad władcami tej ziemi. Trudno jest nam, mówię, często to zrozumieć, trudno jest nam pojąć Jego drogi, ale Bóg zapewnia nas o tym, że nie jesteśmy pozostawieni na tej ziemi i zdani na pastwę tylko ludzkiej sprawiedliwości, która wiemy, jak jest chwiejna i słaba. Ale Bóg zapewnia nas o tym, że On nad wszystkim czuwa i On i dzisiaj wydaje słuszne wyroki. Jego Słowo mówi nam, że On jednych podnosi i ustanawia, a innych powala z ich wysokiego miejsca. Bóg rządzi i rządzi sprawiedliwie. I obyśmy i my dzisiaj mogli stanąć przed Nim z sercami, które uznają Jego wyroki, poddają się Jego wyrokom i wywyższamy i na tym miejscu Jego sprawiedliwość. Ten psalm mówi o Bożym zaopatrzeniu, że Bóg troszczy się o ludzi i zwierzęta, nie tylko ludzi, ale również o te nierozumne zwierzęta wokół nas. I wiemy, że i o tą ziemię, i o te rośliny, wszystko co istnieje na tej ziemi, Bóg się o wszystko troszczy. To, że tu dzisiaj jesteśmy ubrani, nasyceni, to jest z Jego ręki, to jest Jego dar. On jest źródłem wszelkiego zaopatrzenia i w naszym życiu. Dlatego podziękujmy Mu, oddajmy Mu za to chwałę. Ostatnia część tego fragmentu mówi, że Bóg daje nawet rozkosz. Wszelka przyjemność w tym życiu i wieczna rozkosz jest również darem Boga. Wielu ludzi patrzy na Boga jako tego, który chce pozbawić ludzi wszelkiej przyjemności, bo nie mogą robić jakichś grzesznych rzeczy, w których upatrują swojej przyjemności. Ale Bóg stworzył człowieka i obdarzył go wszelkim dobrem. Wiemy, że na początku dał mu wszystko, co było potrzebne, żeby człowiek cieszył się szczęściem każdego jednego dnia. Grzech spowodował ten rozdźwięk między człowiekiem i Bogiem, ale serce Boga się nie zmieniło. Bóg nadal jest Bogiem, który sam jest zadowolony, który jest szczęśliwy i który raduje się ze szczęśliwości swoich stworzeń. Bóg jest źródłem prawdziwej rozkoszy. I myślę, że doświadczamy namiastki tego, gdy zbliżamy się do Niego. Jak w innym miejscu psalmista mówi, kosztujemy i przekonujemy się, że dobry jest Pan. Że moim szczęściem być blisko Boga. Amen? Niech to będzie dzisiaj nasze doświadczenie, bracia i siostry. Niech to dzisiaj będzie nasze wyznanie że dobrze jest być blisko naszego Boga. On jest naszym życiem, On jest naszą rozkoszą. Ten psalm używa takich dwóch ciekawych metafor. Mówi o strumieniach życia i mówi o światłości. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Tymczasem Łukasz, rozpoczynając swoją Ewangelię, odnosi się do proroczych zapowiedzi Izajasza i mówi, Lud, który siedział w ciemności, ujrzał wielką światłość, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość. W Księdze Izajasza czytamy takie zapowiedzi właśnie prorockie dotyczące przyjścia Mesjasza i Bożej światłości. Powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Jahwe wzeszła nad Tobą. Oto bowiem ciemność okrywa ziemię i mrok okrywa ludy, ale nad Tobą wzejdzie Jahwe i jego chwała pojawi się nad Tobą i pójdą do narody do Twojej światłości, a królowie do blasku Twego wschodu. Jan w swojej Ewangelii wielokrotnie posługuje się tym obrazem światłości. Pamięta słowa Pana Jezusa. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że w nim, w Jezusie, było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jan, posłany od Boga, przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy przez niego uwierzyli. Prawdziwa światłość. Kto jest prawdziwą światłością? Boży syn. Jachwe, który przychodzi w ciele. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Był na świecie i świat przez niego powstał. Lecz świat go nie poznał. To jest smutna wieść, że świat nie poznał światłości Bożej w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy naprawdę niewielkim gronem tych, którzy z łaski Bożej zobaczyli tą cudowną światłość, jaka jest na obliczu Chrystusa. Jakże wielu ludzi dzisiaj udaje się do miejsc, w których chociaż imię Jezusa jest na ustach, jakże w wielu sercach jest wielka ciemność. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Jezus mówi o sobie, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Kto mnie widzi, mówi Jezus, widzi tego, który mnie posłał. Jeśli patrzysz na Jezusa, widzisz Ojca, który go posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Jezus jest źródłem Bożego światła, aby nie pozostał w ciemności żaden człowiek. Przyjdź do Jezusa, a poznasz Boga w Jego światłości. Jego światłość rozproszy wszelką ciemność w Twoim życiu. I jeszcze krótko ten drugi obraz wody życia która pojawia się w tym psalmie. Bóg mówi do swojego ludu, który zamiast pić z tego źródła życia, którym jest Bóg, opuścił go i wykopał sobie pęknięte cysterny, które nie mogą utrzymać wody. Wszelka ludzka religijna inwencja to kopanie cystern, które pękają i które nie mają w sobie żywej wody. Jedynie przychodząc do Boga, przychodzimy do żywych wód Pan Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie Przyjdź do Jezusa, jeśli pragniesz, przyjdź do Jezusa Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo Rzeki żywej wody popłyną z jego wnętrza a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Jezusa Chrystusa, duch Boga Żywego jest źródłem prawdziwego życia. Jeśli tego pragniesz, Jezus mówi, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie i pi, pi, A z Twojego wnętrza popłyną rzeki żywej wody. Kto by pił wodę, którą ja mu dam, Mówi Jezus, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Bracia i siostry, niechaj i to dzisiejsze nasze nabożeństwo będzie czasem, w którym zwracamy nasze oczy na naszego dobrego Boga, który jest światłem, który jest zdrojem życia który jest rozkoszą, który jest sprawiedliwością, który jest wierny. Przyjdźmy do Niego i niechaj Boży Duch pomoże nam Go wielbić z głębi naszych serc, niechaj Boży Duch odkrywa przed nami te cudowne aspekty Bożego charakteru, Jego wspaniałości, Jego miłosierdzia, Jego dobroci, której i dzisiaj my wszyscy możemy być darmo z łaski uczestnikami. Nie musisz niczego z siebie wykrzesywać. Przyjdź i pi. Bóg mówi chodźcie, darmo, chodźcie, bierzcie, jedzcie, pijcie, darmo. Nasz Bóg jest obecny w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym pośród nas. Jesteśmy tu zgromadzeni w Jego imieniu. Nie w imieniu jakiejś denominacji, nie w imieniu jakiegoś człowieka, nie w imieniu Czegokolwiek i kogokolwiek, jak tylko naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który jest jedynym źródłem życia, jedynym źródłem poznania Boga i doświadczenia Jego błogosławieństw. Niechaj dzisiaj każde z naszych serc będzie tego uczestnikiem. Powstańmy proszę do modlitwy. Jakże dziękujemy Ci, dobry Boże, że zniżyłeś się do nas, że otworzyłeś nam przystęp do Twojego majestatu. Kimże jest człowiek, że na niego zważasz, kimże jest syn człowieczy, że o nim pamiętasz, Jak, jakże mali jesteśmy, jakże pyłem jesteśmy w tym wielkim wszechświecie, a jednak nas umiłowałeś, a jednak obdarowałeś nas przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna, wszelkim błogosławieństwem niebios, Panie otworzyłeś nasze oczy, otworzyłeś nasze serca, tchnąłeś w nas swego świętego ducha, napoiłeś nas nowym życiem i jakże pragniemy Ciebie poznawać i wielbić i kochać i służyć Tobie. I dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, bo, bo pragniemy Ciebie. Panie, jesteśmy tutaj, bo cieszymy się, że mamy przystęp do Ciebie. Jesteśmy tutaj, bo chcemy Cię wielbić i wywyższać i wysławiać, bo godzien jesteś chwały. Nie ma nikogo jak Ty, tak sprawiedliwego, tak wiernego, tak miłosiernego, tak łaskawego. Niechaj Twój Święty Duch pomoże nam dzisiaj zbliżyć się do Ciebie i wywyższać, i chwalić, i radować się Tobą, i doświadczać tej niebiańskiej rozkoszy społeczności z Tobą, naszym Bogiem, w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Amen. Amen. Jak łania, tęskni do ustru... Łzy moje są i pokarmem we dnie i w nocy co dnia mnie pytają Gdzież jest swój Bóg? Daje upust mojej miłości, Ożywiają wspomnienia Jak skroczyłem w gromadzie Jak podążałem przed nią do Domu Bożego Pośród głosów radości I hymnów dziękczyn Pośród giełku świątecznego Czemuś strapiona dusza moja Czemu się odrowadzysz we Mniej nadzieję w jeszcze go będę wierzyć jako zbawienie moje i Boga mojego. Ześlij Twoją świadomość i wierność Twoją. Niech mnie prowadzą. Niech mnie przywiodą na tą świętą górę, do Twojego przybytku. A przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga mojej radości i mego wesela. Wtedy wysławiać Cię będę przy dźwiękach charaków. O Boże, Boże mój, czemuś strapiona dusza moja, czemu się trwoży, że miej nadzieję w Bogu. Jeszcze Go będę wierzył jako spełnienie moje i Boga moje. Ja też dzisiaj przychodzę do Ciebie, Ojcze, Panie Jezu Chryste. Chcę Ci podziękować za tą ofiarę, jaką złożyłeś dla mnie, za niezus, to moje nieprawości, które się zapłaciłeś. Oczyściłeś mnie Twoja ja które po to, aby moje serce tęskniło za to. Aby miał prawo wyjść przed Twój tron, i ze śmiałością. Aby mogło cieszyć się swoim Bogiem, który jest łaskawy i i dobry. Twoje to dzieło jest, drogo za mnie zapłaciłeś. Dlatego dziękuję Ci, dziękuję za tą łaskę i przywilej, że mogę w zgromadzeniu chwalić, dziękować, czy też pocale, jesteś wspaniały. To dzięki Twojej łasce, dusza moja, tęskni i bo, Boga, bo, bo, bo, bo, bo, bo. dzięki Twojej łasce i za Twoje piękne, dziękuję Ci Panie. Dziękuję, że jesteście z nami w na sercach, naszych miastach, ośrodz nas. Dziękuję Ci za Twoją wierność z Panu światu, łaskawą, zbawą się. Odkrywam tutaj piękno, kto jest. Piękno Boga i Jego stworzenia, Jego miłości do nas. Dziękuję Ci za łaskę, jaką namo. That's a On mnie strzeże, gdy się do snu kładę. Rano On rozprasza chmury trwówek, na bezdrożach zbawczą daje radę. On mnie cieszy pod ciernistych dróg, lasem, polem i doliną ciemną. Kiedy pójdzie moją dłoń Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną Nie trafiłbym na ojczystą błoń Tylko w Nim chcę zawsze się radować O mym życiem w Nim osiłem, mam jego łaska raczy mnie zachować. Jemu ciało, duszę chętnie dam. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą błąd. Gdy się kiedyś życia dzień nachyli, Jezus Wojca mnie wprowadzi dom. O dziedziczę niebo w jednej chwili, Będzie koniec troskom, koniec łzom. Lasem, polem i doliną ciemną Mój bę, kiedy ujmie moją dłoń Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną Nie trafiłbym na ojczystą dłoń, Lasem, polem i doliną ciemną Pójdę, kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą głoń. Jako ten, dać tam nadzieję, siłę i moc i dziękuję Ci Panie, że Ty to dajesz. Dziękuję Ci Panie, że jesteś tym, do którego mogę zawsze przyjść. Który jak śpiewaliśmy Panie w tej piosence, czy lasem, czy doliną, czy dzień dobry, zły, jasny, czy ciemny, Ty nas prowadzisz i Panie wspierasz. Najważniejsze, że jesteś przy nas Panie, że nie musimy Panie się miotać prawo i w lewo jako ludzie bezradni, ale Panie jesteś tym, na których Mogę się oprzeć, mogę wołać do Ciebie, który dajesz mi nadzieję i radość, kiedy tej radości nadziei nie ma. Kiedy już wszystko zawodzi Panie, bo Ty jesteś tym, na którym moje życie się może oprzeć. Moja dusza może pragnąć Ciebie i tęsknić do Ciebie. Panie Bolę to uwielbiony. Dziękuję Ci Panie na rzecz Panę na najwspanialszą, najwyższą i Ci Panie za życie. Dzięki, Ci Ci Panie, że tu na tej ziemi nie kończy się wszystko, ale tak naprawdę tam Panie zaczyna się dopiero to, co najlepsze, najwspanialsze, najcudowniejsze i nic Panie nie może się równać z tym, co obiecałeś, że przyjdzie Panie, że przyjdzie w wieczności do ludzi, którzy, Panie, należą do Ciebie. Za to Ci dziękuję, Panie, za ten najwspanialszy, najzdolniejszy skarb, jaki mogłem otrzymać na życie wieczne. Dzięki. Za Twoje zbawienie, Panie Jezu. Dzięki. Ci. Że chociażby wszystko tu się zawaliło, to wciąż jest to piękne, wspaniałe życie, które obiecałeś. Panie. I za to Ci dziękuję. Amen. Amen. Boku zbawca mój, nie potknę się, nie potknę się, nie potknę, w nim ma moc i światła zdrój On wesprze mnie, On wesprze mnie, On wesprze Jezus jest dziś i każdy dzień, droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam. W Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb, mam, w Nim mój skarb. Gdy na ścieżce sam strudzony już, strudzony już, strudzony, w Nim ja pomoc, radę mam drogą mi wciąż, drogą mi wciąż, drogą. Jezus jest dziś i każdy dzień, Droższy nad cały świat mi ten Odkąd jego głos ja znam W nim mój skarb mam W nim mój skarb Mam w nim mój skarb Choć skorupą jestem ja I nie wart nic I nie wart nic Nic nie wart Serce moje błogość ma Z przecudnych łask Z przecudnych łask Z przecudnych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 Dziękuję, że za to możemy przybiegać i serwę. Dziękuję, że nawet wszystko za darmo. Sbądź to mi liczne całą, Twoje słowo, wstępne słowo. Jak wielkie wszyscy jak w tej szkoły. że mnie Biło Ojcze, takim sercem, który przed Tobą liczę. Bądź na Tobie nie wzięły i wszystko, jest w co ciągle nie chcemy. Obokiem i na ale ty w i się, nie mamy takiego, ile ja w tak w prowadzeniu. które Tak, do zrobienia. własnego. Rędziliśmy swoimi umiłowanymi opcjami. Pójdź to w że nie jesteśmy świadomi, ale jesteśmy święty z się, ojciec, do Mogę nie to Pójdź i I pogodzie, pokoje, menej starych czterdów. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Tak, Panie, kocha Sercem ufać chcę Tyś jest źródłem Hojnej łaski I nie Daszysz mnie Tobie ufam Panie Jezu Ty mój najmilszy Najwspanialszy Zbawco Tobie ufam Drogi Panie Jezu, ostoją mi Słowo Twe. Pragniesz serca wygorzenić, moich rząd zabójczy się. Wiem, że szaty me wybieli, Twa przenajświętsza krew. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Wiernie będziesz swą owieczkę, na zielonych niwach paść. Wiem, że gdy mnie Ty prowadzisz, nigdy nie zgubię się. To Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Trostliwością mnie otaczasz, dźwigasz przemiem cierpień mych. Ufam całkiem Twoim rządom, bo Miłość w nich. Tobie ufam, Panie Jezu Ty mój najmilszy, najwspanialszy zbawco Tobie ufam, drogi Panie Jezu Ostoją mi słowo twoje Sprzyj mnie Twą siłą Bym nie robił wstydu Ci. Wierzę, że się w Twojej mocy Ostoję, choć jestem dły Tobie ufam, Panie je mój najmilszy, najwspanialszy zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Tobie ufam, Panie Jezu, nie daj mi się cofać w Ty. Ciebie wiarą w każdej chwili Chcę trzymać się z całych sił Tobie ufam, Panie Jezu Ty mój najmilszy, najwspanialszy zbawco Tobie ufam, drogi Panie Jezu Postoją mi słowo Twe. Życie za obce, aby owcy miały życie w obfitości. Ty, Panie, zostawiłeś stół przede mną pełno obfitości. Ty, Panie, dawałeś z także już jest pełne. Dzięki Ci Panie za to, że mogłem przyjść do Ciebie i paść na twarz i złożyć moją koronę przed Tym tronem i oddać Tobie cześć. Dziękuję Ci Panie, że mogłem to uczynić, że Ty Panie przyprowadziłeś mnie do siebie, że mogę być Twoim synem. Chcę zawsze wrócić do Panie w Twoim ścieżkami i być wierny temu przywieżu. Amen. Amen. Kto wody morza garścią odmierzył i piędzią niebios rozmiar wyznaczył? Kto miarą odsypał pro ziemi? Kto góry na walce odważył, a wzgórza na szalach? Któż może kierować duchem Jachwę, Kto był jego doradcą, aby go pouczyć? Kogo się on radzi, aby posiąść mądrość, aby go ścieżek prawości nauczył? aby go umiejętności zaprawiał i z drogami mądrości zapoznał. Oto narody są przed Nim, niby u wiadra i znaczą tyle co pyłek na wadze. Wyspy może on unieść jak siarenko piasku, że w Libanu nie starczy na ogień ofiary i jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym przed Jego obliczą i cością i marnością są wobec nich. Czy nie wiecie? Czyście nie słyszeli? Czy wam od początku tego nie ogłoszono? Nie bojęliście, kto jest twórcą twórcą fundamentów świata? Ten, co tronuje nad okręgiem ziemi, którego mieszkańcy są niby szarańcza. Ten, który rozpostał niebo jak tkaninę i rozpił je jak namiot mieszkalny. On wniwecz książąt dobraca i unicestwia sędziów tej ziemi. Zaledwie zostali wszczepieni, zaledwie zostali posialni i szczep w ziemi zapuścił korzenie. gdy on tchnie na nich. Wtedy zamierają i niby było porywaj ich. Do kogo przeto mnie porównacie, jakbym miał być doń podobny, pytał Bóg Święty. Znieście oczy swoje w góry i rozży, rozejrzyjcie się, kto to stworzył. Ten, co wyprowadza chów gwiazd w takiej liczbie i każdą po imieniu nazywa. I spod ogromu potęgi i siły wszechmocnego nikt się nie wyłamił. Czemu więc mówisz, Jakubie i ty, Izraelu, dlaczego twierdzisz los mój jest ukryty przed Jahwę? Moja sprawa nie dotrze do Boga mojego. Czy nie wiesz, i czy nie słyszałeś? Bogiem przedwiecznym jest Jachw, stworzycielem krańców tej ziemi. On się nie męczy i nie zna znużenia, a mądrość Jego nie zna żadnych granic. Utrudzanemu On siły przywraca, a słabnącemu On mocy przymnaża. Nawet młodzieńcy się męczą, ustają. Młodzi słaniają się wyczerpani, lecz ci, co Jachwę zaufali nowych sił nabiorą. Amen biją się jak orły na skrzydłach. będą, ale się nie zmęczą. Pójdą, a nie ustaną. Amen. Ojcze, ja dzisiaj, proszę o Pana Jezusa, proszę ci o to miasto, o tych wszystkich ludzi, któremu, ludzi, których światłość jeszcze Twoja nie zaświeciła w serce. Proszę Panie, zmiły się nad nimi ogrodz mi Boga Zywego, Boga Prawdziwego w Jezusie Chrystusie, o, wiary, o, Synu Twoim, objawionego, Daję tę łaskę Panie mogę zobaczyć Twoją chwałę, Twoje zbawienie, Twoje oświerdzenie łaskę, Panią. Dziękuję Ci, że mogę powiedzieć i Twoje ręce pod Twoją łaskę Panie tych ludzi. Proszę również o tę władzę, która dba o to miasto, o te wszystkie służby, które są odpowiedzialne, aby ten organizm miasta funkcjonował prawidłowo. Każdy stróżów różnych Pani, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się, żeby tu funkcjonowało dobrze. Błogosłów mi Panie, ochroni im złęb. Daj im Twoją łaskę i mądrość Ochroń Ochroni również to miasto przed złem, który napiarach, które porywa ludzi, porywa serca, porywa duszę i zaciemnia Twoją, Twoje światło. Ochroni to miasto przed wszystkim ciemnością Panie, Nie twoje światło będzie świalić. Ludzie Twoi, ci, którzy się kochają, ale również ci, którzy Ci jeszcze nie znają, Panie. Daj mi prezesie, prezesie, prezesie, prezesie, Pana Jezusa. prezesie, Przedoblicze Twoje, Panie, Twój przychodzi lud. Każdy w świetle Twoim staje, na Twój czeka cud. Nagle słyszę delikatny głos łagodny Twój. W sercu nowa pieśń powstaje, wszystko do Twych składam stój. Złam mnie niech się dzieje wola Twoja, panie, złam mnie, niech przemieni mnie twój krzyż. Złam mnie niech podobny się do ciebie staje, złam mnie. Nie chciałam moc miłości Twojej w życiu my. Kiedy, Panie, ręką swoją zmieniasz życie me, kiedy dusza ma się broni w serce wołanie, Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie.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 Niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Święty, mój kochany, że jesteś w tym samym czasie, że ty nas, Boże, pomarałeś, ty nas stworzyłeś, Boże. Dziękuję Ci, że dostrzegasz największe dobrze potrzeby naszego serca i odpowiadasz na nie, Boże, dziękuję bardzo, że jest z nami. Dzięki Ci, Panie, Panie, Panie Boże, dziękuję. Tak, ci Boże. Boże, że Tak, Boże, dziękuję. Tak na krzyżu zadbałeś już o nas wszystkich, Boże. Dziękuję Ci z całego serca, że to jest moje uzdrowienie, że mogę Ciebie się ukryć, mogę się ukryty swojego, Chwała taki dziękuję Ci Boże, że Ty będziesz tą sprawą prawdziwą, kurtaką wieczną, w której mogę budować swoje życie, mogę budować swoje małżeństwo, mogę budować swoją wiarę I mogę spoleć na to, Boże i zaufać Ci i uwierzyć, trapimy uwierzyć, że. Pędzę wieczność z Tobą. Dziękuję Ci z całego serca, że czynisz to wszystko możliwe, Boże. Ty znasz mi i wiesz, że tak trudno mi było, było przyjąć te wspaniałe, cudowne, od Ciebie, że tak bardzo czułam się niewolna i Ty to wszystko zmieniasz, Boże, po tylu latach mogę to obserwować samą Bóg, słuchając nawet swojego świadectwa, Boże, mogę widzieć te ogromne, wielkie zmiany, jakie dokonaliśmy przez te wszystkie lata. Dziękuję Dzięki. Ci z całego Dobry, serca, że jesteś Bogiem jednym, wielkim, cudownym, potężnym, wspaniałym, swej miłości i łasce. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, w którym to wszystko jest możliwe. To mi Boże oddaje chwałę, cześć, oblębienie, dziękczynienie. Bądź pośrodku, nas, Boże. Chciałaś Boże, to, kto to, będą usługiwać braci Boże i kar nasze dusze kar, nasze Prosimy serca, w dłonie wdychamy, w dłonie wdychamy, w będzie teraz Na dłonie wdychamy, w dłonie wdychamy, w dłonie wdychamy, w w dłonie wdychamy, w czas. to, w tym w tym serce o dalsze swoje to opiekę medyczną wszystko. w się tam. twoją łaska na dzieci. Amen. Prosimy też ojcze, o Pawła, o brata, o małgosi, abyś w swojej łasce był przy nim, w tym trudnym czasie, w tym doświadczeniu, gdzie jest na krawędzi. Wołamy do Ciebie Boże o jego ratunek, o zbawienie jego duszy, o zachowanie Jego przy życiu. Prosimy, zmiłuj się na nim i okaż mu swoją łaskę prosimy o tych wszystkich spośród nas i tych, których nie ma dzisiaj z nami. Panie, w różnych naszych potrzebach, słabościach, brakach. Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. Ty jesteś naszym lekarzem. Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia. W Tobie pokładamy ufność. Panie, wyznajemy, że my jesteśmy słabi. Wyznajemy, że brak nam mądrości, ale w Tobie jest nasza nadzieja, w Tobie jest nasza siła. Do Ciebie się modlimy, do Boga, który słyszy nas i który działa. Wielbimy Ciebie w Jezusie Chrystusie, naszym Manu. Oddajemy w Twoje ręce wszelkie nasze troski, wszelkie ciężary, aby Twój pokój wypełniał nasze serca i abyśmy nie wierze, Piebliżowali, wierze, wierze wielbiąc Ciebie, ufając Tobie i przyjmując Twoje wyroki oddając Ci chwały i cześć. Amen. Amen. Amen. dziękuję za wnikość Jezusa Chrystusa, dziękuję za tę łaskę, że mogę tutaj dzisiaj być na tym zgromadzeniu, że Ty tutaj że Ty posiadasz Panie. Dziękuję Ci Boże, że w Tobie jest moja jedyna ufność i nadzieja. Pomimo różnych trudności, doświadczeń, jesteś ze mną zawsze, wspierasz mnie, pomagasz mi, ratujesz od wszystkich Panie, Mieszczęść. Dziękuję Ci za tą wielką łaskę, Pani. Pomimo to, że nas doświadczasz, Pani, to wiesz, co dla nas jest najlepsze, i za to też chcę Ci podziękować. Pani, dziękuję Ci, że otworzyłeś moje oczy, że przeniosłeś do królestwa światłości. Pani, ale tak proszę jeszcze, za mój Bliskimi, za bliskimi naszymi, prosimy, za naszymi panie, małżonkami, dziećmi, i ludźmi, rodzicami w aby Pani, abyś i ich oczy odporzył, aby cześć, zaświeciło my. im światło prosimy, Twoje, Panie, wody, Panie, pomóż pani, i ratuj i zbaw pani. w Twoim proszę i dziękuję z góry. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, nasz Włodco, jak wspaniałe jest Twoje imię na tej ziemi. Chcę wysławiać Twój majestat nad niebiosem. Z ust niemową i osłysków odebrałeś sobie chwałę. Na przepustu z aby nie w rogach u Amen. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracie i siostry. Chodźcie, kochani, tutaj do przodu. Tutaj są jeszcze miejsca, możecie usiąść. Witamy gości z gdyni. <laughs> Bracie, Henryku, czy Czesław jest z tobą? Jest twój syn. No to chodź, bracie. Podziel się z nami tym, co Bóg kładzie na twoje serce. Nie mów za długo. Tak żebyśmy jeszcze na obiad tutaj coś upichcili i pobyli z Tobą jeszcze. Nie Niech cię Bóg błogosławi. to tak. Niepotrzebny Witam was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim przywożę pozdrowienia z Tarnowskich Gór. Tak jak policzyłem sobie, to już czwarty raz jestem z wami, bardzo się cieszę. Dzisiaj y, również jest moja rodzina, ponieważ tam w Łebie jest moja wnuczka na Zielonej Szkole, więc taka okazja była, żeśmy ją odwiedzili i również przychodzimy pozdrowienia ze zboru w Tarnowskich Górach. Ale aby tak nie przedłużać, już tak jak brat Paweł powiedział, kiedy rano modliłem się, to wierzę w to, że Duch Święty prowadzi cały swój Kościół. Amen. I Ci brat Paweł mówił o cechach bożych. I chciałbym dzisiaj podzielić się z wami z tym, co jakiś czas temu Pan położył mi na serce, a także tytułujemy zawsze u nas Boże nasze usługi, te myśli, które Duch Święty nam kładzie na serce i dzisiaj chcę usłyszeć, jak stać się sługą sprawiedliwości wiele słyszaliśmy tutaj dzisiaj o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i kiedyś, kiedy niedawno takie dyskusje są różne, zastanawiałem się czy Bóg pierwszy był sprawiedliwy, albo Bóg pierwszy był miłością to za trudne pytanie, tak zadałem Bogu takie pytanie i wiecie, no nie mam odpowiedzi tak, jeśli kaznodzieja wie wszystko, to chyba nie wie nic Także zastanawiałem się, jak to jest z rodzajem ludzkim. Kiedy to się stało, że, że Bóg zaczął być sprawiedliwy i Bóg zaczął być dla nas miłosierny, że nas umiłował? To jest pytanie w zasadzie dla mnie bynajmniej bez odpowiedzi, ale również Bóg zadał mi takie pytanie, jak się możesz stać sługą sprawiedliwości, tej sprawiedliwości Bożej, nie tej ludzkiej, ponieważ my działamy, w takich trzech wymiarach ciała, duszebności i ducha I Pan Jezus kiedy za nas zmarł, kiedy Jego krew obmyła nas z grzechów Mamy dostęp w obecność Bożą Możemy stać również i w obecności Ducha Świętego A Duch Święty chce abyśmy się upodabniali do Jezusa Chrystusa Amen, Amen. Abyśmy się upodabniali do Jezusa Chrystusa Ci wszyscy, którzy będą już po drugiej stronie, kiedy nasze ciała w proch się obrócą albo będziemy pochwyceni, ci, którzy będą w społeczności z Bogiem, Bóg chce, abyśmy byli podobni do Jego Syna. Chce, aby tego człowieka, który kiedyś stworzył i powiedział o nim, że cieszył się, bo to dobrze go stworzył, właśnie z takim człowiekiem chce Bóg mieć społeczność. Nie z takim tylko, którego krew Jezusa Chrystusa obmyła z grzechów, ale chce mieć społeczność z człowiekiem, z tą kosztowną perłą, jak w niejednym e, przypowieściach czytamy, którą nabył za wszystko, wyrzekł się nawet swojej boskości, aby nabyć sobie lud własną krwią odkupiony. I chciałby Jezus, abyśmy tu na ziemi byli sługami sprawiedliwości. Jakże to się może stać? Kiedyś Bogu takie pytanie zadałem i moi kochani, kiedy byśmy otwarli list do Rzymian, w piątym rozdziale, już teraz trochę muszę okularów używać, w siedemnastym wersecie i dalej będziemy czytać w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa taką myśl, a bowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ile bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Aby stać się sługą, Sprawiedliwości naśladować Jezusa Chrystusa Ukazuje nam tu Słowo Boże Posłuszeństwo Jezusa Chrystusa Tak bardzo często zastanawiałem się Albo wielu ludzi mówi No tak, Jezusowi było łatwo Bo On był Bogiem Ale nie tak się chyba rzeczy mają Moje zrozumienie jest takie, że kiedy On stał się Człowiekiem, wyrzekł się Swojej boskości Bo o tym nam mówi Słowo Boże Więc w jaki sposób On pewne rzeczy wiedział Prawda? znał ich myśli. Zobaczmy, on miał społeczność przez Ducha Świętego ze swoim Ojcem. Amen. Wychodził, modlił się, słuchał głosu Ducha Świętego. Wypełnił wszystką sprawiedliwość, tak jak to powiedział Janowi Chrzcicielowi, aby mógł się cała sprawiedliwość wypełnić. Teraz ty uczyń to, co masz uczynić. I Dzieci Boże, które upodamniają się do Jezusa Chrystusa, muszą słyszeć głos Ducha Świętego. Amen. Muszą wyrzec się starego człowieka, samego siebie, sprawiedliwości ludzkiej i stać się dziećmi Bożymi według sprawiedliwości Bożej. I tak, jak Słowo Boże mówi, przez upadek jednego człowieka grzech przyszedł na świat i wszyscy żeśmy upadli. I Libia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego takie pytanie sobie zaszczadzałem, co było pierwsze miłość albo sprawiedliwość ale kiedy otwarlibyśmy pierwszą księgę mojżeszową drugi rozdział Bóg ukazuje nam to, że mamy jedną cechę taką podobną do Boga jak przypuszczacie, jaka to jest cecha to jest wolna wola w tym wszystkim Bóg to co miał najcenniejszego Dał wolną wolę człowiekowi. Człowiek może dzisiaj decydować. I pokrótce wyjaśnię to, co teraz powiedziałem mój, moją myśl. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, dziewiątym wersecie jest taka myśl Boża. I sławił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania, dobra i zła. Były dwa drzewa. I Bóg mówi później, nie chcę dalej czytać, z wszystkich tych drzew możecie jeść, tylko nie jedzcie z czego? Z drzewa poznania dobra i zła, bo na pewno umrzecie. Czy człowiek mógł jeść z drzewa życia? Co to było, te drzewa życia? Nie wiem do końca, ale mógł jeść. Ale... Abyśmy dzisiaj nie lekce wężyli również sił ciemności, ale abyśmy również w naszym życiu nie demonizowali za mocno. Diabeł posunął się do tego, że powiedział, na pewno nie umrzesz, będziesz jak Bóg. Będziesz znał dobro i zło. Będziesz jak Bóg. I wiecie, człowiek to wybrał. Wybrał tą, tą sekwencję. Ale... Wracając do mojej myśli, kiedy Bogu zadałem pytanie, Boże, kiedy czytałem Stary Testament, jak to jest, że wielu ludzi odrzuca Biblię i mówi, że tam jest bardzo dużo zabójstw, że to chyba nie ten Bóg. Jak to jest? Czy Ty wykonujesz zło? Wiecie, ja mogę powiedzieć o sobie, że tak, że nasi pierwsi rodzice zjedli z Poznania dobra i zła i popadliśmy w grzech. Ale Bóg dał mi taki obraz, czy sędzia, który skazuje kogoś słusznie, słusznym wyrokiem, prawda, na, na poniesienie konsekwencji tego, co w życiu uczynił, czy on jest mordercą? Albo wykonuje sprawiedliwość? I kiedy w tej księdze ukazuje się nam miłość Boga, prawda, i mówi, że da syna swego. I mówi to do tej niewiasty, że z jej pokolenia zdepcze głowę szatanowi to pokolenie po Jezusie. To, które jest wybrane, które jest dziś nazwane dziećmi bożymi. Chociaż ukąsi to pokolenie szatan wpięte, to jest taka alegoria pewnie ta pięta Achillesa, w te najsłabsze punkty diabeł będzie nas uderzał, ale również Bóg daje na tą receptę, bo Bóg jest sprawiedliwością i Bóg jest im miłością. I dlatego Bóg wykonał miłość i powiedział bardzo prosto, nie jedzcie z tego, bo umrzecie. Ale człowiek wiedział lepiej. Skoro Bóg dał jedno przykazanie człowiekowi, to musiała być sprawiedliwość bo prawo bez sprawiedliwości jest ślepe człowiek by nie mógł się poruszać prawda? kiedy widzimy, że myśli człowieka czyny człowieka czyny serca człowieka były ustawicznie złe Bóg zniszczył ten świat ale co się stało z Noem co znalazł Noe w oczach Bożych łaskę, o której dzisiaj brat Piotr mówił, znalazł łaskę Kolejny element Bożej miłości. Jak tą Bożą miłość możemy interpretować? Dzisiaj o tym się dowiemy. Przynajmniej ja mam takie przekonanie. I kiedybyśmy, moi kochani, chcieli powiedzieć, jak znaleźć się w Jezusie Chrystusie, bo dziś wielu ludzi, tak jak brat Piotr mówił, o Jezusie mówią, Paweł. Ja moje dzieci wszystkie na M nazwałem, bo zawsze imiona przekręcam. I, tak, I wiecie, my mamy umierać dla grzechu. Tak jak Jezus zmarł za nasze grzechy, bo był niewinnym barankiem, wyrzekł się swojej boskości, tak dał nam wzór, że przez Ducha Świętego był posłuszny temu wszystkiemu, co Ojciec mu kazał wykonać. Ja myślę, że dzieci Boże, te prawdziwe, te żywe dzieci Boże, te do których Jezus nie powie, nie znam was i nigdy was nie znałem. To te, które umierają dla grzechu. Szósty rozdział listu do Rzymian i tak myślę, moi kochani, że każdy z nas, kiedy przez Ducha Świętego Bóg objawi mu list do Rzymian, zrozumie, co to jest nowonarodzenie. Zrozumie to, co Duch Święty właśnie w tych sekwencjach listu do Rzymian chciał nam pokazać. Chodzę przez 24 lata do więzienia żeńskiego, do misji i tak pokrótce wam tylko opowiem. Niewiasta, która za zabicie swojego dziecka dostała wyrok 9 lat. Oto byście ten wyrok był z paragrafu za rozszerzone, rozszerzone samobójstwo. Ona zabiła swoje dziecko i siebie zabiła. I ją odratowano. Dziecko zmarło. I przez 9 lat ta niewiasta nie odzywała się do nas, kiedy żeśmy z bratem Tomkiem chodzili tam. I ona czytała Słowo Boże, patrzyła, co mówimy, przez 9 lat. I cokolwiek, żeśmy się ją zapytali, to mówi, że nas to nie powinno interesować. I wiecie, pewnego jesiennego dnia w tamtym roku, w 2018, ona się, ona się odezwała. Powiedziała, Heniek, ja się narodziłam na nowo. Jakże to się mogło stać? Przecież myśmy w ogóle nie rozmawiali ze sobą. Ona mówi, że siedzi w więzieniu, w celi więziennej z czterema bo to jest trudne więzienie, to jest jedne z ciężejszych dla niewiast z czterema osobami, które popełniły te morderstwa. I ona jedna z tych niewiast mówiła to, co myśmy jej mówili przez te osiem lat. I tamta osoba z takiej bardzo złej zabójczyni zaczęła się zmieniać i ona to obserwowała. Ta niewiasta miała 50 lat, zabiła swojego męża i kiedy ona przyjęła Jezusa, tak jak myśmy mówili, oczywiście w ten sposób upamiętaj się i uwierz Ewangelii, to ona widziała, ta Kasia, metanoję, przemianę tej swojej współosadzonej i pewnego dnia na zawał serca na jej rękach umierała ta kobieta. I powiedziała jej tak Kasiu, ja idę do mojego Pana Jezusa Chrystusa A ty nie możesz Nie skorzystać z tej okazji I zmarła I wiecie, przez osiem lat Jak ktoś siedzi w celi z jedną osobą To łatwo jest zauważyć tą przemianę, prawda? Trudniej jest ją zauważyć Kiedy my spotykamy się w niedzielę Łatwo jest znać złego człowieka ale również i jest łatwiej rozpoznać człowieka nowego. I ona w tej celi uklęknęła i pomodliła się i Jezus jej przebaczył. I pierwsze pytanie, jakie było na spotkaniu, to zapytała się Heniek, ja chciałam do dziś skończyć to, czego nie zrobiłam z moją córką, chciałam się zabić. Ona nie wychodziła cztery lata z celi, oprócz tego, że wchodziła na nasze spotkania. Mówiła bez przerwy koło jej ucha, stał duch śmierci i kazał się jej zabić. Ale kiedy uklęknęła i zaprosiła Jezusa do serca, to prysnęło i zapytała się, dlaczego tak, dlaczego tak jest? Ja mówię, Kasiu, tak byś już nigdy nie zobaczyła swojej córki, czteroletniej córki. Ale jeśli w Jezusie Chrystusie wytrwasz, bo Bóg jest sprawiedliwy i znał motywy Twoje, bo ja je znałem, już później, przez pół roku musieliśmy słuchać z moim bratem Tomkiem, co ona ma do powiedzenia, bo osiem lat nie rozmawiała z nami, ale to by był temat innej usługi. I wiecie, i ona 25 kwietnia 2019 roku wyszła z więzienia, była u mnie, była w naszym zborze. Bracia, którzy są w misji więziennej w, koło Poznania, załatwili taki ośrodek i teraz 22 czerwca będzie brała chrzest w zborze w Poznaniu. Chwała Bogu. Bóg jest sprawiedliwy, ale Bóg jest łaskawy i miłosierny. Wiecie, yy, chodzę jeszcze do więzienia męskiego i do żeńskiego bez wiele lat i Duch Święty pokazuje nam przyczyny pewnych nieudanych Ewangelii, że tak rzeknę. Wielu ludzi, którzy tam są, cierpią z powodu tego, że ktoś im nie powiedział wszystkiego. Wpadają w te same mechanizmy, które doprowadziły ich do więzienia, ale ja myślę, że my mamy wielką odpowiedzialność, każdy z nas, nie tylko ten, który tu stoi za kazalnicą, ale Biblia mówi wyraźnie, bardzo proste słowo, tylko prawda was wyswobodzi. Tylko prawda. I ja wierzę w to mocno, że każdego z nas codziennie prawda może wyswobazać. Amen. Amen. Powierz, ponieważ mamy skłonność ku... <trych> Grzechowi mamy taką złą naturę, ale w Jezusie Chrystusie możemy być wolni od tego, że grzech nad nami nie panuje. Amen. Więc otwórzmy teraz szósty rozdział listu do Rzymian i dziesiąty werset i poniżej będziemy czytać. Umalszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyją, żyjąc dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Jezusie Chrystusie. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego. A więc widzimy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Ale my powinniśmy również umrzeć dla grzechu. To nie było nic nowego. To nie była żadna nowa informacja, wiecie, że mamy umrzeć dla grzechu. Jak to uczynić, moglibyśmy się zapytać, umrzeć dla grzechu, aby grzech nie panował nad nami. Wiesz, wszystko jest fajnie, prawda, ale Bóg jest z nami 24 godziny na dobę. Bóg zna nasze myśli, Bóg widzi nasze upadki, Bóg chce, abyśmy się podnieśli, powstali martwy, aby znowu nam, tak jak myśli, zajaśniał Chrystus. Taki jest nasz Bóg. Taka jest do Niego miłość. Miłość wyraża się w tym, że Bóg zna nasze słabości. Ale my chcemy być jako Bóg. Mając duszebność, chcemy być jako Bóg. Sami dla siebie bardzo często. Sami przed sobą wstydzimy się często przyznać do swojej słabości. Kiedy można powiedzieć, nauczyłem się tego klękałem przed łóżkiem wieczorem to Byłem nawet sam, to obawiałem się, żeby wyznać grzech głośno, bo wielu ludzi spotkałem takich, którzy mówią, że grzechy wyznają co w myślach. Ja mówię, to, to nie jest tak, to nie jest według wzoru Bożego. Na początku było słowo, a słowo było Boga. Bez słowa nie powstało nic, co powstało, więc Ty musisz to wyznać głośno, fonetycznie, nie pomyśleć o grzechu. Co z tego, że nikogo nie ma, ale obok świadków się przysłuchuje. Wtedy krew Jezusa Chrystusa Cię odmywa. Wtedy możesz iść do przodu. Bo bez słowa nie powstało nic. Panie Jezu, miałem takie albo takie myśli. Panie Jezu, powiedziałem to i to. I no bardzo często nie chcemy się wstydzić samych siebie. I tak w myślach wyznajemy grzechy. I tak jak powiedziałem, wielu później wraca, bo grzech grozi grzech. Bóg do tego świata dodaje grzech do grzechu. I to jest to pytanie, jak stać się sługą sprawiedliwości? Panie, co mam uczynić? Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, kiedy byśmy otwarli, ponieważ musimy się trochę spieszyć. 24 rozdział Ewangelii Łukasza, 44, 44 werset i... poniżej. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysł, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł do nich, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i Jego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imieniu Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. I to ta myśl ma być głoszone co? Upamiętanie. I w więzieniu, kiedy wielu ludzi mi mówią, oni wierzą w Ewangelii i moglibyśmy się zapytać nas tutaj samych, kto z Was wierzy w Ewangelii? Ale właśnie ta pierwsza sekwencja upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii jest trudnością dla wielu ludzi. Ci ewangeliści czy kaznodzieje sukcesu mówią przyjmij Jezusa, podnieś rękę i przyjmij Jezusa. Chwileczkę, a gdzie upamiętanie? A z czego się mam upamiętać? Ale tam pisze upamiętajcie się i co? I uwierzcie Ewangelii. I tutaj właśnie, aby stać się sługą sprawiedliwości, musimy sobie zdać z tego sprawę, że na początku, aby przeszła przez nasze ciało metanoja, musimy się upamiętać, upamiętać z grzechów. Jak się stać świadkiem i sługą Jezusa Chrystusa, sługą sprawiedliwości? Świadkiem tego, że Jezus za nas zmarł, ale również co, że może proces uświęcenia w naszym życiu przebiegać prawidłowo. Jak to uczynić? Rzymian, szósty rozdział, kiedy byśmy otwarli, dlatego tak zawsze mówię, kto by pojął list do Rzymian, to będzie wiedział, czy się rzeczywiście na nowo narodził, albo czy tylko przez niego przepłynęły emocje. Bo list do Rzymian dokładnie te mechanizmy wyjaśnia i nie jest to złe, jeśli wielokrotnie do niego wracamy i wielokrotnie Duch Święty będzie nam pokazywał to, co w liście do Rzymian jest istotne szósty rozdział, 16 osiemnasty werset i Biblia mówi tak czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy posłuszeństwu stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechowi ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości a więc widzimy, że elementem stania się sługą sprawiedliwości jest co? jest posłuszeństwo jest posłuszeństwo i czy wy tego nie wiecie? Słowo Boże się nas pyta, że kiedy wybieramy grzech, jesteśmy sługami grzechu? Kiedy wybieramy posłuszeństwo i teraz pytanie czemu? Komu? Stajemy się, co? Sługami sprawiedliwości. Moi kochani, co z tego mamy, że będziemy posłuszni? Bo tak można by było się zapytać. Wielu ludzi zawsze chce mieć jakiś zysk z tego, co robi. Ano, czternasty werset mówi tak. Albowiem grzech nad wami panował nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz co? Pod łaską. A więc widzimy, że jeśli przejdziemy tą szkołę posłuszeństwa, to grzech nad nami, co? Panował nie będzie, bo będziemy pod łaską. I jeśli go nawet wykonamy, listy Jana mówią, to mamy co? Orędownika, ubłagania za nasze grzechy. Więc pierwszą rzecz musimy sobie powiedzieć, że nie jesteśmy herosami. Nie jesteśmy takimi świętoszkowatymi, prawda? Ale musimy uczciwie do Boga przyjść w prawdzie, w prawdzie o nas, w prawdzie Słowa Bożego. Takimi, jakimi jesteśmy. Kiedybyśmy, moi kochani, otworzyli list Efezjan, pierwszy rozdział. List Efezjan, pierwszy rozdział. I 16-19 werset. Nie przestaję dziękować za Was, wspominać Was w modlitwach moich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca Waszego, abyście wiedzieli, jak jest, jaka jest nadzieja, do której Was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Tu jest pewnego rodzaju recepta. Aby Bóg chwały, co zrobił? Oświecił oczyma serce nasze. Abyśmy troszeczkę inaczej patrzyli niż świat. Aby Duch Mądrości objawił ku poznaniu Jego. Oświecił oczy serca naszego. Abyśmy widzieli, jaka jest nadzieja. Albo nasze oczy serca patrzą na to, co było stare, na porządliwości tego świata, albo nasze oczy serca patrzą na Słowo Boże. I wiecie, diabeł i tutaj, na tym poziomie uświęcenia człowieka ma wiele do powiedzenia. Tworzy wielu uczonych w piśmie. Udaje mu się to. Aby rzeczywiście nie poznać tej prostej mądrości Bożej. Moglibyśmy się, moi kochani, zapytać, jak to się dzieje? Jaka to jest droga, że poznam, prawda, że mam oświecone serce Prawdą Bożą. I kiedybyśmy otwarli znowu list do Rzymian, ósmy rozdział i dziesiąty werset, kiedybyśmy przeczytali w Brytyjce, a ja go później przeczytam z Gdańskiej specjalnie, bo jest tu troszeczkę inaczej i wtedy zrozumiemy, co daje nam to, że nasze serce jest łaską Bożą oświecone, że widzimy coś albo, że coś poznajemy. I tutaj w liście do Rzymian ta cała sekwencja, oczywiście jest tu mowa o tym, że nad nami panował nie będzie, ale dziesiąty werset mówi tak, w Brytyjce, jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I to nas troszeczkę zmyla, bo każdy mówi tak, no oczywiście ciało wykonuje grzech, ale mój duch jest żywy, amen? Tak by to można było pojąć. I bardzo wielu ludzi staje na tym etapie i mówi, duch ochoczy, ale co? Ale ciało mdłe, ale tak nie jest z prawdą Bożą bo tak to moglibyśmy się zaakceptować w naszej duszę i przestać się uświęcać. Amen? Ale kiedy posłuchamy tego samego e, wersetu e, z Gdańskiej, to zobaczymy, że tu jest inaczej. A jeśli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu. Widzimy, że jest różnica. Jeśli Chrystus jest w was, bo on może być obok was, ale jeśli jest w was, to ciało jest co? Martwe dla dla grzechu. A my mamy zapierać się samych siebie. Naszej starej duszebności. I tutaj pisze w dziesiątym wersecie tak. A jeśli Chrystus jest w was, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości. Duch jest żywy dla sprawiedliwości. Jakiej sprawiedliwości? Dziś żeśmy to słyszeli, Sprawiedliwości Bożej. Jeśli jest sprawiedliwość ludzka i jeśli... Mamy kodeks na przykład drogowy, prawda, to staramy się go prze, przestrzegać, chociaż czasami go łamiemy, ale i tu jest tak samo. Jeśli ciało jest martwe do grzechu, to staramy się wykonywać co? Sprawiedliwość Bożą. I to jest ta mała różnica. I kiedy byśmy zobaczyli, co mówi pierwsza księga Mojżeszowa, czwarty rozdział, Pierwsza Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział i siódmy werset. Wszak byłoby pogodny, wszak, był, wszak byłby pogodny, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze u a grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim co panować. A więc widzimy, że to Bóg powiedział do Kaina, który zabił swojego, syn, swojego brata. Twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś co? Gdybyś panował nad tym. I masz czynić co? Dobrze. Czy Słowo Boże jest dobre? Gdybyś czynił dobrze. A więc widzimy, że bardzo często właśnie ludzie tego świata albo dążący do tego świata będą y, ulepszać Słowo Boże. W jaki sposób? Jeśli coś w Słowie Bożym jest napisane i to ma sens, to nie szukajmy innego sensu, bo dojdziemy do nonsensu. Oczywiście, że Słowo Boże zawiera nakazy, przykazania, informacje, tak jak w liście Jana jest mowa o tym, jest to informacja. Żyjesz w prawdzie i twoja dusza się ma co? Dobrze, to jest dla nas informacja. Żyjesz w prawdzie i twoja dusza się ma dobrze, a wielu ludzi chce wyegzekwować to no i najpierw w prawdzie, potem sobie możesz coś egzekwować i to nie za bardzo ci będzie również może dane, bo to może nie wola Boża ale yy, nie chcę na ten temat mówić ale widzimy, że my mamy nad grzechem panować, jak mówi Słowo Boże co mamy czynić aby nad tym grzechem panować wiecie w Księdze Hioba, kiedy byśmy otwarli Księgę Hioba ktoś mi podpowie, strona by szybciej szło? G warszawska. Przed psalmami na pewno. Tak, już mam, dobra, 22 wers, rozdział. I moi kochani, Księga Hioba, kiedy byśmy czytali o tych przyjaciołach, prawda? Hioba, to przyrządni nic złego nie mówili. Oni, ach, przy... jeśli byśmy nie zapytali Boga, jaka była różnica między Hiobem a nimi, i dlaczego Bóg później w ostatnich sekwencjach powiedział, jeśli mój sługa Hiob nie będzie się co, o was modlił, to zginiecie? Bo co oni czynili? Nie mówili całej prawdy o Bogu? Mówili bardzo dobrze. To, to tak sobie, jeśli to parę razy przeczytałem, to mówię, no nie ma się czego doczepić. I zawsze modliłem się do Boga, jaka różnica między mową Hioba a nimi była? Jaka była różnica? Co Chiob wiedział, czego oni nie wiedzieli, prawda? Ciekawe, że Bóg Hioba nie oskarżył. I moi kochani, wykażemy dzisiaj tą różnicę. 22 rozdział, przeczytamy Hioba, 22 rozdział i 21-26 werset. Pogódź się z Nim i zawrzyj z Nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Przyjmij z Jego ust wskazania, i złóż w swym sercu Jego słowo, jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego, oddalisz nieprawość swego namiotu, jeżeli w, rzucisz złoty kruszec, w proch rzucisz złoty kruszec i miedziany kamień potoków złoto z ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem, pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesie, podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. To powiedział jeden z przyjaciół. Czy powiedział coś złego? Jeżeli to wszystko zrobisz, ale on to mówił do Hioba. W pewnym momencie stał się jego sędzią, prawda? To jest takie trudne, ale jeżeli to zrobisz, to jest fajna recepta. Te wszystkie cenne rzeczy, które są w tym świecie, odrzucisz i do swojego serca przyjmiesz prawdę Boga. Te złoto z to wszystko, co duszebność ludzka, yy, ożywia ją i nęci, to wtedy Bóg odwróci to ciebie oblicze. Ale oni do Chłodnia mówili tak, że on nie był sługą sprawiedliwym. A Bóg powiedział, ja był na mojego sługę. Ale teraz, co powiedział Hiob? I tutaj właśnie ta różnica, taka finezyjna różnica między jego przyjaciółmi a nim Hiob 23 rozdział 11 werset do 15 Moja noga trzymała się mocno Jego śladu Jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem A więc widzimy Że tamci go oskarżyli o to Że on gdzieś zboczył Ale Hiob mówi, że jego noga trzymała się kogo? Śladu Boga I nie zbaczała jeśli my będziemy żyli w Słowie Bożym, to prawda nas może wyswobodzić. I cóż z tego, że popełnisz grzech, ale jeśli go wyznasz, to nadal jesteś w Jezusie Chrystusie. Amen? To też należy do naszej natury, że upadamy. Ale mamy się trzymać śladu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kiedy byśmy dalej tutaj czytali, od przykazań Jego wargi nie odstępowałem. Zachowywałem w sercu słowo pochodzące z Jego ust. A więc widzimy, że zachowywanie w sercu czego? Słowa. Jeśli nasze serce, tak jak czytaliśmy w Efezjanach, rozświetli nasze serce, jeśli do tego serca włożymy słowo, to możemy iść śladem Jezusa Chrystusa. Amen. To była różnica między nimi, którzy kiedy Go pochopnie ocenili, kiedy to, co mieli przed oczyma, sugerowało im, że zgrzeszyli, tak jak zresztą Uczniowie, prawda, kiedy zobaczyli ślepego, to zapytali się Pana Jezusa, on zgrzeszył? Albo jego rodzice? Ale to ani to, ani to. To było po to, aby się chwała Boga objawiła. I my tak bardzo często, kiedy sądzimy z pozoru, możemy kogoś osądzić nie tak, jak Bóg patrzy. Nie według sprawiedliwości Bożej, ale według sprawiedliwości ludzkiej. I kiedy byśmy dalej przeczytali Lecz On jest zawsze ten sam, któż Go odmieni, czego On pragnie, to czyni. On też wykona, co mi jest przeznaczone, a takich przeznaczeń jest u Niego wiele. Dlatego tworzę się przed Jego obliczem i gdy to rozważam, drżę przed, przed Nim. Musielibyśmy mówić o bojaźni Bożej, która jest początkiem rozumu. Ale zobaczcie, co Hiob powiedział. Czy Bóg temu zaprzeczył? A Bóg bada serca. A Bóg wie, dlatego ta sekwencja była później zupełnie inna. List do Rzymian, znowu kiedybyśmy otwarli i 26 rozdział, 23 werset będziemy czytać. List do Rzymian, 6 rozdział, 20, 23 werset. Gdy bowiem byliśmy sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. A więc widzimy, że bardzo ludzie często lubią chodzić po cienkiej linii. Słowo Boże mówi, że niektóre grzechy są dla nas jawne, a niektóre nie. Proś Ducha Świętego, co się Bogu nie podoba w tobie. Nie chodź według mody tego świata, bo możesz być sługą grzechu. A my mamy być sługami, co? Sprawiedliwości. I bardzo często my lubimy tak lawirować w Słowie on wybierasz tylko to co, to, co jest dobre. Ale kiedy byśmy wspomnieli przyk przykazania, które Bóg dał i to, co się powiedział, że On się nie uchylał od przykazań Bożych. To jest bardzo ciekawy proces. Ale nie mam dzisiaj czasu na ten temat dużo mówić. I Biblia mówi... Jakże więc mieliście wtedy, jaki mieliście pożytek? Taki, którego teraz wstydzicie się, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu i oddani w służbę Bogu macie pożytek z poświęcenia, a za cel żywot wieczny, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc widzimy, że darem łaski, jeśli będziemy zapierać się starej natury, będzie życie w czym? W Jezusie Chrystusie Zadaj sobie dzisiaj, bracie siostro Pytanie, co wybierasz Z poznania dobra i zła Albo z drzewa życia Jezus powiedział, ja jestem Droga, prawda i, i życie Co dzisiaj wybieramy? Na co dzień? Nie tu w niedzielę w zborze, Ale co codziennie wybieramy? Jakie są nasze wybory? Bo jeżeli będziemy wybierać sprawiedliwość Bożą Będziemy w Jezusie Chrystusie pomimo to, że możemy się wydawać dla ludzi śmieszni, głupi, naiwni, ortodoksi, dziwni, fundamentaliści i nie szkodzi, i nie szkodzi. Biblia mówi, skoro mnie prześladowali, Pan Jezus powiedział, to i was prześladować będą. To jest pewna cecha, to jest pewna cena, którą duma człowieka musi zapłacić, aby znikła z niej. Bóg się pysznym oczom sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Moi kochani, i przypowieści Salomona, już powoli kończę, brać. Przypowieści Salomona, kiedybyśmy otwarli to źródło wielkich informacji dla nas, przypowieści Salomona, jedenasty rozdział. Kiedy byśmy otwarli, będziemy czytać jedenasty rozdział, trzydziesty drugi, trzydziesty, trzydziesty pierwszy werset. Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia. A więc widzimy, owocem sprawiedliwości jest co? Jest drzewo życia. Starajmy się być sługami czego? Sprawiedliwości. Natomiast bezprawie pozbawia życia. No wielu ludzi się pyta, no dlaczego mi się nie udaje? Dlaczego tak jest? Może Jezus nie istnieje, może to wszystko blew? A chodzisz w sprawiedliwości Bożej? To dopiero chodzenie w sprawiedliwości Bożej daje Ci owoce drzewa życia. Jakie to owoce? Pokój, radość, miłość w Duchu Świętym. Amen. Jeśli sprawiedliwy odbiera na ziemi swoją zapłatę, tym bardziej bezbożny i grzesznik. A więc widzimy, że sprawiedliwy odbiera zapłatę. Bo będziemy chrzczeni Duchem Świętym i co? I ogniem, abyśmy nie zginęli tak jak świat zginął. To jest wiele jeszcze doświadczeń. To nie jest stąpanie po płatkach róż, ale ten chrzest od nim, kiedy byśmy wielokrotnie przy Wieczerze Pańskiej czytamy, prawda? Jeśli by was Bóg nie wychowywał, to byście z światem zginęli. Ale że was co? Wychowuje. Dlatego pomiędzy wami jest wielu chorych, a niemało zasnęło. I wielu ludziom się to wydaje niesprawiedliwe. Tak? Ale Pan Jezus do uczni swoich w Ewangelii powiedział, powiedziałbym jeszcze wam co? Wiele, ale teraz tego znieść nie, mo nie możecie. I tak jeśli my stoimy i się nie uświęcamy, to wielu rzeczy nie rozumiemy. Nie możemy tego według duszebności i sprawiedliwości ludz ludzkiej znieść. Ale kiedy byśmy mierzyli sprawiedliwością Bożą, wiele rzeczy mogłoby być dla nas wyjaśnione w naszym umyśle. I kiedybyśmy znowu jedenasty rozdział przeczytali i osiemnasty, dziewiętnasty werset, to tutaj jest tak. Bezbożny zdobywa złudne wynagrodzenie, lecz ten, kto staje, sieje sprawiedliwość, ma pewną zapłatę. A więc kolejna informacja: człowiekowi się to opłaca. Bezbożny, co, co zbiera? Złudne wynagrodzenie. Bo nawet gdybyś cały świat, co pozyskał, a na duszy byś. Stracił, nic Ci to nie pomoże Ale Sprawiedliwy Zdobywa to, co jest cenne I kiedy byśmy Przeczytali yy, 19 werset Kto trwa Mocno w sprawiedliwości Żyć będzie, lecz kto Ugania się z złem, umrze A więc widzimy, kto trwa w czym w sprawiedliwości, trzeba trwać Trzeba w tym trwać Ten będzie miał żywot a kto nie będzie trwał sprawiedliwości, to co zrobi? Umrze. Więc to, cośmy tutaj dzisiaj słyszeli przez Ducha Świętego. I co z tego? Mamy trwać w sprawiedliwości Bożej. Się to nam opłaca. Kiedybyśmy obserwowali samych siebie, musielibyśmy zadać sobie pytanie, jakie są skutki w życiu, życia w sprawiedliwości Bożej. Skutki wypełniania Sprawiedliwości. Jest to koronne przekazanie, Jest to koronne przykazanie, przykazanie jakie? Miłości. I gdybyśmy się temu przekazaniu przypatrywali, troszeczkę z innej strony, otwórzmy drugi list Jana i piąty, szósty werset. A teraz proszę Cię Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego, jako nowe przykazanie, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A więc widzimy, że to przykazanie miłości jest od samego początku. Czy Pan Jezus nie powiedział jednemu z uczonych, że na dwóch przykazaniach stoi cały zakon: na jakich będziesz miłował swojego Boga z całej siły i z całego a bliźniego swego jak siebie samego? I dlatego Pan Józł mówi, że to przykazanie było na początku. Jakie to było przykazanie? Nie jedz z tego drzewa. Nie jedz z tego drzewa, bo ja Cię miłuję i nie chcę, żebyś umarł. Bo tak Cię umiłowałem. Ale człowiek wtedy nie chciał posłuchać. I tak dlatego Bóg umiłował świat, że Syna dał. Aby każdy, kto w wie, że nie zginął, ale miał żywo odwieczne. I to jest przykazanie miłości od początku. Więc nie chcę odpowiadać, co było pierwsze. Miłość albo sprawiedliwość. Ale teraz jak to przykazanie, moi kochani, wygląda? A to jest miłość, abyście przestrzegali, abyście postępowali według przykazań Jego. Takie to jest przykazanie, które słyszeliście od początku. Aby było co? Zasadą waszego postępowania. A więc widzimy, że są pewne zasady. Wielu ludzi wam ci powie, my w Jezusie mamy wolność. Mm, mm, mm. Wolność to masz w siłach czy w Królestwie ciemności do pewnego czasu, kiedy przychodzi rachunek i kiedy diabeł cię ponownie co tapla w brudach. I bardzo to się często dzieje u tych ludzi, którzy wymiotą swoje mieszkanie, wymiotą swoje serce i czegoś tam brakuje. Czego? Jezusa. Brakuje tam słowa. To, co my czytali z Hioba. Brakuje tam pójścia i naśladowania Jezusa Chrystusa. Brakuje tam Słowa Bożego, które oczy naszego serca mogą być przez Ducha Świętego rozślone dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kiedybyśmy, moi kochani, przeczytali objawieniu Jana, 19 werset, 19 rozdział i dziewiąty werset. I rzekł do mnie, napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka i rzekł do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. A więc widzimy, że to wszystko, cośmy dzisiaj rozważali, to wszystko, co tu było powiedziane, to wszystko, co tu było przeczytane, to są co? To są prawdziwe słowa Boże. W jednej z listów gdzie jest napisane, że przyjęliście je nie jako słowo, jakie, ludzkie, ale jako słowo Boga. A więc widzimy, że my tutaj mamy wybór przyjąć to jako słowo ludzkie i bardzo często wielu ludzi mówi, a to nieważne, bo to kulturowe, a to kontekst historyczny, a to nie, tego nie. A więc nie przyjmujesz tego wszystkiego jako słowo Boga. Ale ci, którzy będą na uczcie baranka, będą tymi, którzy przyjęli to wszystko jako co? Jako słowo Boga. Bo całe pismo jest natchnione i pożyteczne. I co oni będą mieli za zysk? Bo wiecie, tak troszeczkę takim... Targiem, 22 rozdział tegoż samego objawienia, pisze tak. I o tym dzisiaj też była mowa i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z stronu Boga i baranka, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc i liście drzewa służyły dla uzdrowienia narodów. I nie będzie już nic przeklętego i będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Halleluja! Tego wszystkiego nam życzę, abyśmy stali się sługami sprawiedliwości, bo będziemy mieli prawo do spożywania z drzewa żywota. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy nasz kochany Ojcze za Pana Jezusa Chrystusa, przez którego pojednałeś nas z sobą i przez którego otworzyłeś przed nami drogę nowego życia. Nie w niewoli grzechu, nie według modły tego świata, nie pod pręgierzem Twojego wroga i wroga naszych dusz, Ojca kłamstwa, szatana, ale pod błogosławionym panowaniem. Twojego Syna, który przyszedł na ten świat i prowadził doskonałe, czyste życie w mocy Ducha Świętego, dowodząc, że człowiek poddany Duchowi Świętemu może wypełnić Boże prawo, może uczcić Boga w każdej myśli, słowie i czynie i tego, Panie, pragniemy naśladować Twojego Syna w mocy tego samego ducha, którego nam udzieliłeś, naśladować naszego Pana, wstępować w jego ślady, patrzeć na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, patrzeć na Arcykapłana, który współczuje z naszymi słabościami i który wspiera nas w naszej niemocy i który udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Pragniemy Panie wzrastać w świętości, w sprawiedliwości w postępowaniu, które jest godne Twoich dzieci Które podoba się Tobie I które składa o Tobie w tym świecie dobre świadectwo Prowadź nas, kochany Panie Przemieniaj nas, oczyszczaj nas, uwalnij nas Z tego wszystkiego, w czym jeszcze chybiamy Twojego celu Z tego wszystkiego, w czym jeszcze ulegamy ciału Zamiast żyć według ducha Prosimy, Panie, o Twoją głęboką pracę w naszych sercach aby nie było w nas żadnego kompromisu z tym światem, z grzechem, ale byśmy umierali każdego dnia dla porządliwości ciała, aby żyć w mocy Twojego Świętego Ducha. Prowadź nas, kieruj nami, przemawiaj do nas, niechaj nikt z nas nie będzie zarozumiały, niechaj nikt z nas nie mniema o sobie więcej niż powinniśmy myśleć, ale daj nam w pokorze obcować z Tobą. Świadomi naszej słabości, świadomi naszej skłonności ku złemu, nieustannie szukając w naszym życiu wolności od grzechu, wolności od wpływu świata, wolności by kochać Ciebie, by służyć Tobie, by wielbić Ciebie. Prosimy o pracę Twojego Ducha w naszych sercach. Niechaj Twoje słowo mieszka w nas obficie, niechaj Twoja łaska nas strzeże i chroni i prowadzi. Niechaj Twój Święty Duch zdalnia nas, by chodzić drogą sprawiedliwości, która ma wielką zapłatę, a której końcem jest życie wieczne. Bądź uwielbiony i wywyższony w naszym życiu przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze, że u Ciebie jest miłość, przebaczenie, miłosierdzie, łaska. Dzięki, że czas łaski trwa i y, Twoje ramiona są rozpostarte, by przyjmować tych, którzy uznają swoją grzeszność, którzy przychodzą z wołaniem o przebaczenie grzechów. Przychodzą z wiarą i z nadzieją, że Ty przyjmiesz, że przebaczysz, że poprowadzisz. Dzięki, ojcze, że czas łaski jeszcze cały czas trwa. Można oddać swoje życie Tobie, można żyć z Tobą. Ty też dajesz siłę do tego wybaczenia. Dzięki, ojcze. Amen. Amen. nie był z nimi. Kiedy Jezus przyszedł. Mówili Mu więc inni uczniowie, ujrzeliśmy Pana, a On im odpowiedział. Jeśli nie zobaczę śladów gwoździ na Jego rękach i nie włożę mego palca w miejsce gwoździ i nie włożę mojej ręki w Jego bok, nie uwierzę. Po ośmiu dniach uczniowie znowu byli w domu i Tomasz nimi. Przychodzi Jezus, chociaż drzwi były zamknięte, stanął na środku i rzekł, pokój wam. Potem mówi Tomaszowi, podnieś tutaj palec i oglądaj moje ręce. Podnieś także rękę i włóż do mojego boku. I nie bądź niedowiarki, ale wierzący. A Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Mówi mu Jezus, uwierzyłeś, boś mnie ujrzał. Szczęśliwi ci, którzy nie ujrzeli, a uwierzyli. Amen. Amen. Dzień, O cudny czas, gdy sam Pan Jezus pierwszy raz Przybliżył się do duszy mej Blask zajaśniał w chwili tej Cudny dzień, piękny dzień Gdy moich win zaginął cień od chwili tej jest ze mną Bóg Prowadzi mnie w wieczności próg Cudny dzień, piękny dzień Gdy moich win zaginął cień O cudny dzień, gdy rękę mą uchwycił Pan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 Cudny dzień, piękny dzień, gdy moich win zaginął dzień. Kochany Panie, jakże dobrze jest wspominać ten wielki dzień, cudny dzień. Kiedy na naszej drodze stanąłeś, kiedy nasze serca skruszyłeś, kiedy nas przyprowadziłeś do opamiętania, kiedy zobaczyliśmy jak grzeszni jesteśmy, jak bezradni jesteśmy, jak bezsilni jesteśmy, jak daleko od Ciebie jesteśmy, jak cała nasza religijność jest bezużyteczna, jest nieskuteczna, jak zniewoleni jesteśmy grzechem. Ale oprócz tego całego strasznego obrazu, naszego grzesznego stanu, otworzyłeś też nasze oczy na Twoją miłość. Otworzyłeś nasze oczy na dzieło krzyża. Pomogłeś nam spojrzeć w górę, gdzie nasz Pan w chwale, ukoronowany za swoje cierpienia, za przelaną krew na krzyżu Golgoty, za zwycięstwo nad szatanem, za zwycięstwo nad naszym grzechem, za zwycięstwo nad światem, wywyższony ponad wszystko, łaskawy, z otwartymi ramionami, gotów przywitać nas, jeśli tylko przyznamy się do naszego grzechu, jeśli tylko gotowi jesteśmy odwrócić się od bezbożności i zwrócić się do Pana chwały, do łaskawego odkupiciela, Dziękujemy, dziękujemy Ci Panie, że otworzyłeś nasze oczy, dziękujemy, że pociągnąłeś nasze serca ku Tobie, że uwierzyliśmy, chociaż nie widzieliśmy tak jak Tomasz, chociaż nie dotknęliśmy tak jak on, a jednak przez Ducha Twojego Świętego wzbudziłeś wiarę w naszych sercach i mogliśmy zbliżyć się do Ciebie, do naszego Pana i do naszego Boga, do naszego Odkupiciela. Bo tylko w Bogu jest zbawienie Tylko w Tobie, Panie nasz Wielbimy Cię, że ożywiłeś nasze serca tą wiarą I doświadczyliśmy cudowności przebaczenia naszych grzechów O jakże się radowaliśmy, Panie, jakże się weseliśmy, weseliliśmy Kiedy ten wielki ciężar został zdjęty z nas kiedy po raz pierwszy w życiu poczuliśmy smak prawdziwej wolności, kiedy Syn nas wyswobodził. Panie, dzięki Ci, dzięki Ci. Nie chcemy zapomnieć, nie chcemy nigdy zapomnieć o tym, z jakiego bagna grzechu nas wyrwałeś, z jakiej nieprawości nas oczyściłeś. Panie, jakże radujemy się z każdego grzesznika, który się nawraca. Jakże radujemy się z tej Siostry, o której dzisiaj słyszeliśmy, która po tylu latach w więzieniu znalazła wolność w Tobie, której serce, Panie, skruszyłeś i wzbudziłeś w niej wiarę, jakże dziękujemy Ci za tych wszystkich, którzy są tutaj, Panie, zbawieni, oczyszczeni Twoją krwią, za naszych braci i siostry na obliczu ziemi, którzy z łaski Twojej doświadczyli tego, co jest naszą radością i naszym szczęściem. Panie nasz kochany, nie ma słów, które wyraziłyby wdzięczność i uwielbienie, których godzin jesteś. Przed Twoim tronem chóry aniołów, stworzeń, które dzień i noc uwielbiają Cię. I my, Panie, w tej mierze, w jakiej dajesz nam łaskę, chcemy przyczynić, przyłączyć się do tego chóru chwały i podziękować Ci, że i nad nami się zmiłowałeś że i nas oczyściłeś i że nam dałeś to wielkie zbawienie. Wiemy, Panie, że zostało to okupione Twoją, Twoim cierpieniem i Twoją śmiercią w ciele, bo nie przyszedłeś jako Bóg, jako Duch, ale będąc Bogiem stałeś się sługą, stałeś się człowiekiem, przyjąłeś ludzkie ciało i poznałeś Życie w ciele, cierpienie w ciele i ludzką śmierć, kiedy przybito Cię do krzyża za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, kiedy grzech całego świata został na Ciebie złożony i stałeś się grzechem, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością i to sprawiedliwością Boga. Wielbimy Cię, kochany nasz Panie. Za Twoją mękę, za Twoją śmierć, które przyniosły nam tak wielkie zbawienie. I ten chleb, który łamiemy, jest pamiątką tego wszystkiego, co uczyniłeś. Jest Twoją pamiątką, Panie. Na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb i będziemy jedli z tego chleba, wyznając, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, nie złotem, nie jakimiś stworzonymi rzeczami. Zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania ale drogocenną krwią Bożego Baranka twoją krwią Panie Jezu Chryste twoją odkupieńczą śmiercią na krzyżu Golgoty za nasze grzechy po błogosław prosimy ten chleb po błogosław prosimy ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, wyznając Twoją śmierć, aż przyjdziesz, Panie Jezu. Wierzymy, że ten dzień nadchodzi, kiedy ujrzy Cię każde oko, kiedy Twoje imię wyzna każdy język, kiedy wszyscy ludzie zobaczą, że Ty jesteś Panem ponad wszystkim, i skłoni się przed Tobą każde kolano Wszystkiego, co jest w górze I tego wszystkiego, co jest w dole na ziemi Oczekujemy gorąco Twego przyjścia w chwale Oczekujemy Twojego królestwa Oczekujemy Twojego panowania nad wszystkim Przyjdź, Panie Jezu Daj nam dzisiaj Jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, radując się z naszego zbawienia, dziękując Ci za mękę Twojej duszy i Twoją śmierć, która jest doskonałą zapłatą za nasze przestępstwa i grzechy, dzięki której możemy doświadczyć sprawiedliwości Bożej. Daj nam, Panie, jedząc z tego chleba i pijąc tego kielicha na nowo, Dedykować nasze życie w posłuszeństwo Tobie, abyś panował w nas teraz w tym życiu, aby w dniu Twego przyjścia nikt z nas nie był zawstydzony, nikt z nas nie stanął przed Tobą z lękiem, ale byśmy powitali Cię z radością w naszych sercach, wiedząc, że Tobie służyliśmy, że dla Ciebie żyliśmy i oczekuje nas wieniec żywota. Wieczna szczęśliwość w Twoim Królestwie, które nie będzie miało końca. Chwała Tobie, nasz Panie. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł. Panie Jezusa Chrystusa zrodził nas na nowo, do nadziei pełnej życia, do niezniszczalnego, nieskalnego, wiecznego dziedzictwa, za, na was nie był. Wy zaś strzeżeni jesteście mocą Bożą przez wiarę, aby przygotowane zbawienie objawiło się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, chociaż na razie różne doświadczenia was czasu. Aby wasza wypróbowana wiara okazała się daleko cenniejsza od zniszczonego złota, które próbuje się wziąć to wam Cześć i sławę w dniu objawienia się Jezusa. Jego to miłujecie, chociaż go nie widzieliście. I Teraz nie widząc wierzycie w Niego, a wierząc cieszyć się będziecie radością, niewysłowioną i pełną chwały. I widziałem pośrodku między tronem, a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczów, a to jest siedem duchów Boga zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie.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 błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali Bogu. Co jeszcze do modlitwy? Kochany Ojcze, jak dobrze być dzieckiem Twoim, jak dobrze mieć Ojca w niebie, którego oczy są ciągle nad nami, którego Duch strzeże nas, działa w nas, prowadzi nas, uzdalnia nas do wszystkiego, czego potrzebujemy w naszym życiu, do wszystkiego, do czego nas powołujesz, gdzie nas posyłasz. Panie, przed nami kolejny tydzień, kolejne wyzwania. Z ufnością modlimy się, prosząc, byś prowadził nas na wszystkich naszych drogach, byś strzegł nas i chronił od złego, byś pomógł nam wzrastać w poznawaniu Ciebie, w podobieństwie do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nasze usta były pełne sprawiedliwości, nasze czyny pełne chwały dla Ciebie. Prosimy, Boże nasz, prowadź, prowadź nas na wszystkich naszych drogach i daj nam łaskę, byśmy wielbili Ciebie i składali o Tobie świadectwo, nie wstydząc się Ewangelii, nie wstydząc się Ciebie, ale ufając Tobie, kochając Ciebie, wielbiąc Ciebie. Prosimy, prowadź nas, używaj nas, pomóż nam, pomóż nam, Panie, być blisko Ciebie, i służyć Tobie Działaj w sercach naszych bliskich, znajomych, sąsiadów Przemawiaj do ich serc Panie pociągaj ku Tobie Daj łaskę wiary, tak jak nad nami się zmiłowałeś Tak jak nam dałeś tę łaskę Panie prosimy za nimi Pociągaj ich ku Tobie, przemawiaj do nich Krusz ich serca Obdarzaj światłością, która rozproszy ciemność w ich życiu za wszystko składamy Ci dziękczynienie, oddajemy Ci hołd i cześć, bo jedynie Ty jesteś godzien chwały, nasz Pan i nasz Bóg. Błogosław, prosimy ten czas jeszcze naszej dalszej społeczności, ten czas naszego wspólnego obiadu, nasze rozmowy, to popołudnie, które jest przed nami. Daj nam odpoczywać w Tobie, nabierać sił. Prosimy, kochany Panie, niechaj Twoja obecność będzie z nami, niechaj Twoja radość będzie w naszych sercach, niechaj Twój pokój będzie między nami, Twoja miłość, która jest spójnią doskonałości. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Ja mam. A tutaj najpierw. Jeszcze dalej módmy się, Hanie, bo ona jest w procesie rekonwalescencji po tym zabiegu. Także módmy się, żeby tam wszystko dobrze się goiło i żeby mogła tutaj przychodzić o własnych nogach. To jest ta siostra, o którą nie wszyscy może wiedzą, nie znają wszyscy siostry. To jest ta siostra, o którą modliliśmy się, która miała zabieg z powodu tych problemów z jelitami. Chwała Bogu. Pozdrowienia z Rażdą od Dziękujemy. Rażdą to za morzem Wielkiej Brytanii. Danusia ma jeszcze pozdrowienia. Dziękujemy. W najbliższy czwartek jeszcze tu jest. Mhm. Dziękujemy. Pamiętajmy też, modlić się o siostrę Natalię z Ukrainy, która się wybiera do nas. W czwartek jest w naszym kraju obchodzone święto rzymsko-katolickie Boże Ciało. My nie obchodzimy takich świąt, na procesję się nie wybieramy, ale może niektórzy z Was zechcą wybrać się do Gdańska, do zboru, jak oni się nazywają? Nowe Życie. Tak myślałem, ale nie byłem pewien. Nowe Życie na Olszynce, Brat Marian Biernacki zaprasza nas wszystkich, będą bracia tam usługiwali na temat Ducha Świętego, życia w Duchu Świętym, czyli w tym samym temacie, który my tutaj ostatnio rozważamy w kontekście 12 rozdziału listu do Koryntian. Oni pewnie poruszą różne fragmenty, tak jak nasz brat dzisiaj przeprowadził nas przez całą niemal Biblię, od Mojżeszowej, przez Hioba, po objawienie, także mieliśmy tutaj mnóstwo różnych fragmentów Bożego Słowa. Mam nadzieję, że i tam, jeśli ktoś się wybierze, skorzysta, tam będzie od 13 godziny pierwsza część, później będzie przerwa na jakiś poczęstunek, jeśli pogoda dopisze, jakieś ognisko, kiełbaski i później jeszcze druga część, także wszystkich serdecznie zapraszam ja się wybieram. Jak ktoś chce jechać, dajcie znać, to jakoś tutaj się zorganizujemy i, i ci z nas, którzy będą jechali samochodem, pozabierają tych, którzy chcą się wybrać. I jeszcze widzę kilka ziaren prawdy zostało, także siejmy te ziarna. Tylko dwa ostatnie. Także siejmy je w nasze życie i też podzielmy się z innymi jeśli nie ma więcej ogłoszeń, to widzę, że siostry już tam w kuchni działają, jakieś zapachy zaczynają mnie dochodzić, rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy stołach. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Amen.